To są informacje polskiego Radia 24. Kłopoty, zonda krypto, jest nowe oświadczenie prezesa, są też pytania o komisję śledczą. Prezes PiS jednak się ugiął: chodzi o stowarzyszenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W tych informacjach sprawdzimy też, co dalej z zawieszeniem broni na Bliskim Wschodzie. Minęła szósta, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Zamrożone konta i wypłaty poza zasięgiem. Na początek kryptoafera i pytania o komisję śledczą. Chodzi o kłopoty finansowe największej w Polsce giełdy kryptowalut. To sprawa, którą trzeba wyjaśnić, mówi poseł klubu Centrum Ryszard Petru. Najpierw działania służby prokuratury, a potem, jeśli okaże się, że nie możemy tego wyjaśnić, to dopiero wtedy potrzebna jest Komisja Śledcza. Uważam jednak, że od tego są służby państwowe. Wygląda to na duży przekręt, po prostu normalną kradzież pieniędzy. Ktoś wpłacił, a ktoś komuś nie oddał. Co na to opozycja? Poseł PiSy Zbigniew Kuźmiuk mówi, że jego partia mogłaby zagłosować za powołaniem Komisji Śledczej, ale jak dodaje, nie w tej kadencji. W tym parlamencie komisje śledcze się skompromitowały, więc to nie ma specjalnego sensu, ale tak, być może przyszły w parlamencie. Trzeba się temu przyjrzeć i na pewno tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie ma w tej sprawie sobie nic do zarzucenia. Sprawą Zonda Krypto zajmuje się prokuratura. Według premiera Donalda Tuska firma mogła oszukać około 30 tysięcy osób. W najnowszym oświadczeniu, do którego dotarł dziennikarz superwizjera Michał Fuja, prezes Zondy Przemysław Kral, de facto potwierdza paraliż giełdy i zapowiada tu, cytat, całkowitą likwidację pracodawcy. Szczegóły w raporcie specjalnym na Polskie Radio 2020. Teraz porozumienie, które wisi na włosku. W ramach PiS ma działać Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, a posłowie, którzy do niego dołączyli, za partyjną Radę Ekspercką. Były premier i prezes PiS ogłosili kompromis na wspólnej konferencji prasowej. Problem w tym, że z tego oświadczenia zwaśnione strony wyciągnęły różne wnioski. Relacja Sylwii Białek. Jarosław Kaczyński wyraził zgodę na działanie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Będzie to sytuacja, w której partia będzie... Miała dwa Prezes partii postawił jednak warunki. Po pierwsze, stowarzyszenie będzie działać w ramach PiSu. Po drugie, członkowie zasilą Radę Ekspercką. Mateusz Morawiecki na to się zgodził. I myślę, że trochę tak jak Brytyjczycy mawiają, horses for courses, czyli są różne konie na różne wyścigi. Myślę, że ludzie to dostrzegają, ale jednocześnie odpowiednie skonstruowanie oferty i wyjście z tą ofertą jest bardzo ważnym zadaniem naszych, nazwę to tak, podśrodowisk w Prawie i Sprawiedliwości. Przeciwnicy Mateusza Morawieckiego nazywani maślarzami w tym Babiasz Bochański i Jacek Sasin napisali w mediach społecznościowych, że działalność stowarzyszenia zostaje zawieszona. Z takim stwierdzeniem nie zgodzili się zwolennicy byłego premiera z frakcji Harcerzy. Podkreślali, że nie tylko nie zostaje zawieszona, ale stowarzyszenie niebawem rzuci się w bier działań. Niebawem okaże się też, jak trwałe jest to porozumienie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zawieszenie broni z Iranem utrzymane to decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa i tu dobre wieści się kończą. Negocjacje z Teheranem nie idą w dobrą stronę. Biały Dom odwołał planowany wylot wiceprezydenta J.D. Vansa na rozmowy w Pakistanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przez cały wtorek w Białym Domu trwały gorączkowe nerady. Donald Trump omawiał różne opcje z J.D. Vance'em, szefami służb, swoim pełnomocnikiem Steve'em Whitkoffem i zięciem Jaredem Kushnerem. Na lotnisku w bazie wojskowej Andrews pod Waszyngtonem na wiceprezydenta czekał już samolot. Ostatecznie Biały Dom zdecydował, że Vance nie poleci do Islamabadu, bowiem strona irańska zgodziła się na rozpoczęcie rozmów tylko pod warunkiem zawieszenia amerykańskiej blokady irańskich portów. Na to Amerykanie nie chcieli się zgodzić. Choć Donald Trump groził wznowieniem bombardowań w przypadku braku porozumienia, ostatecznie nie zdecydował się na ten krok, by nie restartować konfliktu, który jest bardzo niepopularny wśród Amerykanów. Trump ogłosił, że jednostronnie przedłuża zawieszenie broni, ale zapowiedział utrzymanie blokady irańskich portów przez amerykańską marynarkę wojenną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zapowiedź utrzymania blokady cieśniny negatywnie odbiła się na cenach ropy. Za jej baryłkę trzeba zapłacić niemal 100 dolarów, a to niedługo może znów wpłynąć na wzrost cen paliw na stacjach. Na razie polscy kierowcy mają powody do zadowolenia. Kolejny dzień spadły maksymalne ceny na stacjach. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 5 zł i 95 groszy. Za 98 kierowcy płacą 6,50, a za olej na Napędowy 6,75 to najniższe ceny od wprowadzenia rządowego pakietu. CPN, czyli ceny paliwa niżej. Na koniec dobra sportowa informacja z Hiszpanii. Magda Linette awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA w Madrycie. W swoim pierwszym spotkaniu Polka wygrała z Amerykanką Robin Montgomery 6:4-6-3. Mecz trwał godzinę i 27 minut. Kolejną rywalką Linet będzie inna Amerykanka Iwajowicz. To były informacje Polskiego Radia 24. Zaglądamy na pogodowe mapy bez deszczu i ze sporą dawką słońca. Tak zapowiada się kwietniowa środa. Miejscami chmur może być więcej, ale padać z nich nie powinno. Termometry pokażą od 11 do 15 stopni. Cieplej na zachodzie i północy, tam 17. Na północy jakość powietrza jest bardzo dobra, poza tym na ogół dobra. Jedynie w Starachowicach Klucz Borku i Oleśnie jest umiarkowana. Kilkanaście procent energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W kolejnych godzinach udział OZE w miksie energetycznym będzie rósł. Po południu może wynieść nawet 90%. Klimat Poranek w Polskim Radio 24. Dzień dobry, 6.06 na zegarach, Środowy poranek w Polskim Radiu 24. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie. Roch Kowalski, ja mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną właściwie jednym chórem, którego Państwo niestety nie słyszą, ale krzyczą do Państwa dzień dobry. Justyna Błońska, Szczepan Pawłosek, Adam Waliszewski, a po stronie informacji Rafał Boguta i Łukasz Jakubowski. Przed nami 22 dzień kwietnia 2026 roku, to 112 dzień tego roku. Słońce Wzeszło o 5.25, a zajdzie o 19.45. Dzień trwa już 14 godzin i 20 minut. Imieniny obchodzą Gaja, Kaja, Leon, Leonia, Łukasz i Teodor. Będą z nami goście o poranku, jak zawsze można powiedzieć, jak zawsze, jak tak mówię. Po siódmej siedem Rafał Rosiński, wiceminister cyfryzacji z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak, proszę państwa, ludowcy też się cyfryzacją zajmują, ale będziemy rozmawiać nie tylko o cyfryzacji rzecz jasna, ale przede wszystkim o zamieszaniu wokół poniekąd tematu związanego z cyfryzacją, czyli z kryptowalutami, bo jest, jak państwo słyszeli w informacjach, pomysł powołania komisji śledczej, która miałaby właśnie przypadek zonu Zonda Krypto sprawdzić? Czy posłowie sprawdzą Zonda Krypto? To będziemy pytać Rafała Rosińskiego po 7.07, ale także po 8.07 Kamila Wnuka z Polski 2050, partii, która nadal stawia swój sprzeciw wobec Pauliny Henning-Kloski jako minister klimatu i chce, by minister odpowiedziała przed klubem na pytania. Klubem, w którym do niedawna sama Paulina Henning-Kloska jak Państwo wiedzą, była. Po 8.33 dr Andrzej Anusz, politolog. Dawno w poranku doktora Anusza nie było, więc przywitamy go w studiu ciepło i poprosimy, żeby powiedział, jak jego zdaniem kształtuje się przyszłość polskiej sceny politycznej. Na, na koniec o 8.45 Milena rashid specjalna wysłanniczka Polskiego Radia do Bejrutu. Będziemy rozmawiać o tym, jak przedłużenie Zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie odbija się na Libanie, z którym Izrael cały czas walczy. Walczy dokładnie z Hezbollahem, który na południu Libanu się znajduje, ale i przy okazji, jak mówią eksperci, Izrael stara się zaanektować właśnie południowe tereny Libanu. To wszystko przed nami w tym poranku, no więc zaczynamy, a jak zaczynamy, to jak zawsze, od kalendarium historycznego. Halo, halo. Tu Polskie Radio Warszawa. Ich bin ein Fialino. Jeśli nam pomożecie, to... Abemus, Papa. My naród. We the people. Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie. Kalendarium historyczne. 22 kwietnia w roku 1724 urodził się filozof Immanuel Kant. Do jego najbardziej znanych dzieł należą krytyka czystego rozumu czy uzasadnienie metafizyki moralności. Niebo gwiaździste nade mną. Koncepcja filozoficzna Kanta zapoczątkowała okres klasycznej filozofii niemieckiej i wywarła znaczący wpływ na rozwój filozofii europejskiej. 135 lat temu urodził się malarz-prymitywista Teofil Ociepka. Był obok Nikifora najbardziej znanym polskim reprezentantem tego nurtu. Stwory malowane przez Teofila Ociepkę były z jednej strony no, takie poczciwe, ale czasami któryś był przerażający. Bazyliszek na przykład, który szczerzył zęby, gdzieś się czaił w czeluściach kopalnianych, to był dość taki przerażający żający stwór. I to było zarówno barwne, jak i miało taką pewną drapieżność, pewną tajemnicę. Więc jak się tym nie zachwycić? Przypomniała dr Monika Małkowska. Dziś 135. rocznica urodzin prawnika i prekursora polskiej lekkoatletyki Władysława Ponurskiego. Reprezentował barwy Austrii na Igrzyskach Piątej Olimpiady w Sztokholmie. Był sprinterem i jednocześnie pierwszym Polakiem, który wystartował w zawodach tej rangi. Dla nas zaskakującym był przy obserwowaniu, zwłaszcza Anglików, Amerykanów, to ich sposób trenowania, o którym myśmy właściwie nie mieli pojęcia. Wspominał start w stolicy Szwecji. W roku 1899 położono kamień węgielny pod najstarszy działający warszawski hotel, czyli hotel Bristol przy krakowskim przedmieściu. Jego inwestorem był Ignacy Paderewski. Paderewski pragnął, aby jego majątek służył dla dobra ojczystego kraju. Hotel zaprojektowano z zastosowaniem najnowszej wtedy techniki. Nowoczesne instalacje, windy, łazienki w wielu pokojach, sala bankietowa, kawiarnie z bilardami, a na parterze dla wygody gości hotelowych, urząd pocztowy, kwiaciarnie i inne usługi. Mówił dr Felix Ptaszyński. Pierwszego gościa oficjalnie powitano już 19 listopada 1901 roku. Wśród późniejszych, najbardziej znanych byli m.in. Pablo Picasso, Maria Skłodowska, czy Mick Jagger. W roku 1915, w czasie bitwy pod IPR w Belgii, niemieckie wojsko uwolniło Chlor. To straszliwa broń, ale broń obosieczna. Na szczęście broń mało skuteczna, którą trudno było sterować, bowiem lada podmuch wiatru mógł przenieść obłoki trującego gazu z pozycji nieprzyjacielskich na własne, zwłaszcza w warunkach wojny pozycyjnej. Broń straszna, bo broń powodująca potworną śmierć w męczarniach. Uważał profesor Paweł Wieczorkiewicz. 22 kwietnia 1940 roku. W dniu swoich 32 urodzin w Katyniu została zamordowana pilot szybowcowa i samolotowa Janina Lewandowska. Jest jedyną kobietą na liście ofiar katyńskich. Najpierw Janina była w obozie w Ostaszkowie, potem wraz z polskimi oficerami została przewieziona do Kozielska i w czasie pobytu w Kozielsku pomagała księdzu w organizowaniu tajemnego życia religijnego, nawet wypiekała komunikanty Mówił Józef Grajek, który napisał biografię poznańskiej lotniczki. Lewandowska została pośmiertnie awansowana na stopień porucznika. 70 lat kończy dziś muzyk Janusz Janina Iwański. Wiesz co chcesz, wielkie podzielenie, kochaj, kochaj, szalenie, szalenie, wiesz co chcesz. Wielkie podzielenie, kochaj, kochaj, szalenie, szalenie. Obecny wokalista grupy Chłopcy z Placu Broni współpracował wcześniej między innymi ze Stanisławem Sojką czy zespołem Manam. 45 lat temu rząd PRL wprowadził reglamentację masła, mąki, ryżu i kasz. Od września tego samego roku reglamentacja obejmowała również mydło, proszek do prania i papier toaletowy. Jedynym towarem dostępnym w każdym sklepie spożywczym o każdej porze roku był ocet. 24 lata temu w warszawskiej fabryce DUFSO zawieszono produkcję Poloneza. W praktyce oznaczało to jej faktyczne zakończenie. Samochód ten odcisnął bardzo duże piętno, jeżeli chodzi o historię motoryzacji. Posiadał może i bardzo dużo wad, może i bardzo dużo nidoróbek, ale również powstawał w okresie, kiedy w Polsce było ciężko o dobrej jakości materiały eksploatacyjne. A jak mówili jego wielbiciele, Polonez prychał, kichał, ale jechał. Mówił Tomasz Szydlak z Polskiej Izby Motoryzacji. W sumie wyprodukowano ponad półtora miliona egzemplarzy tego auta w różnych wersjach. Kalendarium historyczne. Pamiętają Państwo, jak mówiłem o tym chórze, którzy, który krzyczy Państwu dzień dobry? Był tam Szczepan Pawłosek, ten sam, który przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak. Przegląd prasy. No i niestety troszkę mniej miło teraz będzie. Będą kolejne cięcia. To Judyta Watoła na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Po obcięciu wydatków na badania diagnostyczne, Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiada cięcia w finansowaniu operacji usunięcia zaćmę. W budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia zabraknie w tym roku co najmniej 23 miliardów złotych. Złą sytuację pogorszą jeszcze obowiązkowe podwyżki wynagrodzeń. Ministerstwo Zdrowia chciało je ograniczyć, ale ostatecznie postanowiło tego nie robić. NFZ szuka więc oszczędności w wydatkach na leczenie. 1 kwietnia wprowadził ograniczenia w finansowaniu gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Od kilku lat badania te były nielimitowane. NFZ płacił 100% za Wszystkie wykonane badania nadwykonania, czyli badania wykonane ponad kwotę zapisaną w pierwotnym kontrakcie, fundusz rozliczał co kwartał. Teraz za dodatkowe gastroskopie i kolonoskopie będzie płacić tylko 60% wyjściowej stawki, a za dodatkowe badania tomografii komputerowej przepraszam, i rezonansu magnetycznego zaledwie 50%. W praktyce oznacza to przywrócenie limitów, mówi profesor Michał Podgórski, radiolog z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dlatego że 50% za badanie to stawka poniżej kosztów. NFZ zapłaci więc za nie tylko częściowo, na dodatek najwcześniej za rok. Szpitali nie stać na takie kredytowanie funduszu. NFZ, pisze Watoła, szykuje kolejne cięcia. Jeszcze w marcu ogłosił, że w podobny sposób zmieni finansowanie poradni specjalistycznych. Na nie też kilka lat temu zniesiono limity. Ich liczba się zwiększyła, ale kolejki pozostały. Teraz fundusz chce płacić za porady ponad kwotę zapisaną w kontrakcie. Jedynie 50% wyjściowej stawki. To oznacza, że dodatkowych porad nie będzie wcale, bo po prostu przestaną się opłacać. Będą także ograniczenia w cięciach e, cięcia w zaćmie. I o tym pisze Judy Tawatoła. Odsyłam Państwa na pierwszą stronę Gazety Wyborczej. I w sumie widzę, że powoli już nam się czas kończy na ten przegląd pracy. Ale może jeszcze jedno zdanie z Rzeczpospolitej: zdanie w wątku politycznym o dwóch płucach prawa i sprawiedliwości. Michał Szulczyński pisze. I zastanawia się, czy rozłam się Kaczyńskiemu opłaci. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki ogłaszają rozejm, ale stoją przed sobą jak rewolwerowcy gotowi do strzału. Paradoksalnie rozłam mógłby pomóc zachęcić do prabicy, prawicy wyborców zrażonych wyścigiem z Konfederacją. Będziemy to także komentować w naszym poranku w kolejnych przeglądach prasy. Jan Pachlowski z nami, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Janie. Dzień dobry, tradycyjnie kłaniam się, nisko. Prezydent Donald Trump oświadczył, że przedłużył zawieszenie broni z Iranem do czasu zakończenia rozmów pokojowych, co jest sprzeczne z jego wcześniejszą zapowiedzią, że rozejmu nie przedłuży, ale nie czepiajmy się szczegółów. Dodał, że Stany Zjednoczone będą kontynuować blokadę irańskich portów, co, jak wcześniej stwierdził irański minister spraw zagranicznych, stanowi akt wojny. Tak sobie dzisiaj pomyślałem, ja nie, że na tym to się skończy ta historia z Iranem, że po prostu ten rozejm, ten, ten... To Zawieszenie broni będzie już po prostu obowiązywało bezterminowo. Szczerze mówiąc, to ja tak pomyślałem sobie dokładnie dwa tygodnie temu, jak w Polskim Radzie 24 opowi opowiadałem o tym, że jednak na szczęście nie dojdzie do zniszczenia cywilizacji, bo o tym pisał Donald Trump i tutaj Stany Zjednoczone porozumiały się z Iranem. Natomiast jak to będzie wyglądać w najbliższych dniach, no rzeczywiście ten scenariusz mimo nieprzewidywalności Donalda Trumpa jest tutaj do przewidzenia. Przede wszystkim Donald Trump w wywiadzie telefonicznym dla stacji CB, CNBC powiedział m.in. posłuchajmy fragmentu tej wypowiedzi. Jeżeli będzie taka potrzeba, możemy w każdej chwili zaatakować ponownie. Ja jednak chciałbym, abyśmy osiągnęli porozumienie Nie musimy się specjalnie śpieszyć. Zależy mi nie na dobrym, ale świetnym porozumieniu. Powiem trochę w przenoście, nie wiem, który teraz słyszymy z ust prezydenta 20 czy 30, ale jednak to nie załatwia całej sprawy. Przed tymi zaplanowanymi, a ostatecznie odwołanymi rozmowami w Pakistanie administracja Donalda Trumpa mierzyła się z takim niemal całkowitym milczeniem ze strony Irańczyków. To też o czym świadczy. Stany Zjednoczone m, m, przesłały Iranowi taką listę ogólnych punktów porozumienia, na których wstępne zaakceptowanie przez stronę irańską liczyli właśnie Amerykanie jeszcze przed rozpoczęciem kolejnej rundy negocjacji. miały kolejne dni bez odpowiedzi, co zrodziło wątpliwości co do tego, jak wiele wiceprezydent J. Davis i inni członkowie delegacji mogliby faktycznie osiągnąć, udając się do Pakistanu na rozmowy Samolot był gotowy z Waszyngtonu do odlotu, ale ostatecznie nie wystartował. Zdaniem tutaj najbliższych współpracowników Donalda Trumpa główną przyczyną braku odpowiedzi ze strony irańskiej były podziały wewnątrz obecnego irańskiego kierownictwa. Ich tutaj ocena opiera się na częściowo doniesieniach przekazywanych przez pakistańskich pośredników. Administracja prezydenta Trumpa też tutaj miała odnosić wrażenie, że Irańczycy nie są zgodni co do swojego stanowiska, ani co do zakresu uprawnień, jakimi mieliby dysponować ich negocjatorzy w kwestiach zbogacania uranu oraz obecnych irańskich zapasów wzbogaconego materiału. Tutaj mówimy oczywiście o możliwości stworzenia broni masowego rażenia, tak uważają Amerykanie. A to stanowi jeden z głównych hmm. punktów takiej kości niezgody w to toczących się rozmowach. No i Donald Trump uznał, że to przedłużenie, zawieszenia broni mogłoby przynajmniej w teorii dać Iranowi więcej czasu na wypracowanie jednolitego stanowiska. No i tutaj Donald Trump też podkreśla, że jednostronnie przedłuża zawieszenie broni, to my też podkreślamy, ale też zapowiedział utrzymanie blokady irańskich portów przez amerykańską marynarkę wojenną, a Iran odpowiada z kolei, że to jest równoznaczne z stanem wojny. No i tak to będzie jeszcze przez najbliższe dni, przepychanki, no i zobaczymy do czego to doprowadzi, to bo na razie to nie, nie doprowadza do niczego. Jan Pachlowski ze Stanów Zjednoczonych. Janie, wielkie dzięki dobrej nocy Dziękuję. dla ciebie. Do usłyszenia. Zrobimy taki, taką klamrę i wrócimy do przeglądu prasy, w którym mówiłem Państwu o cięciach, które planuje i już wprowadza Narodowy Fundusz Zdrowia. W odpowiedzi na to w szpitalach powiatowych w całej Polsce trwa akcja Czarny Tydzień. Organizatorzy protestu uspokajają, że akcja nie będzie miała wpływu na pracę szpitali. W placówkach, które biorą udział w Czarnym Tygodniu, dziś o 11.45, minuta ciszy dla ochrony zdrowia, a o szczegółach teraz Joanna Stankiewicz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 że rosną długi szpitali, mówi Sebastian Wysocki, dyrektor szpitala w Mońkach na Podlasiu. Nieopłacone półtora miliona nadwykonań w zakresie ortopedii i około 3 milionów w zakresie rehabilitacji, z czego 2 miliony są rehabilitacja pooperacyjna. Protest szpitali powiatowych potrwa do piątku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Sytuację w służbie zdrowia oceniła na naszej antenie Anna Gołębicka, ekonomistka, strateżka Centrum imienia Adama Smitha, z którą rozmawiał Maciej Wolny.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 380 powiatów łącznie, to mamy ponad 300 szpitali powiatowych. Nie wszystkie powiaty mają u siebie szpitale, ale znakomita większość ma. I teraz poza szpitalami powiatowymi, które stanowią jakby największą ilość szpitali. Są jeszcze szpitale wojewódzkie, szpitale kliniczne, szpitale miejskie, szpitale resortowe, bo MSWiA ma swoje szpitale, IMON ma swoje szpitale e, wojskowe. I są na przykład instytuty, które podlegają ministrowi zdrowia, na przykład i instytut w Alinie e, kardiologiczny. No to jest jednostka podległa ministrowi. Proszę zobaczyć, jak wyglądają w ogóle te szpitale, jak one są fragmentaryzowane pod względem wielu właścicieli. I teraz te szpitale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 I tak to z grubsza wygląda. Dodatkowo jeszcze warto powiedzieć, żeby utrudnić Państwu tą całą opowieść um, o tym, że w momencie, kiedy ta ustawa zwana podwyżkową naprawdę o najniższych wynagrodzeniach wchodzi na rynek, to ona nie jest płacona na PESEL, czyli na osobę, na pielęgniarkę czy na fizjoterapeutę, tylko ona jest jakby...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 Te już za chwilę, a po nich między innymi sport, najnowsze informacje sportowe Tomasz Kowalczyk, a także połączymy się między innymi z Sylwią Białek, z naszą reporterką, która opowie nam o tym w jaki sposób rozwiązał się chyba konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. To, to wszystko już przed nami, dwie minuty i do Państwa wracamy.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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 6.30. Łukasz Jakubowski. Zapraszam na początek ostrzeżenie przed oszustami. Obiecują pomoc przy odzyskaniu pieniędzy ulokowanych na zonda krypto. Przypomnijmy, prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy na największej w kraju giełdzie kryptowalut. Klienci zgłaszają m.in. brak możliwości odzyskania środków i problemy z dostępem do swoich kont. Radca prawny Robert Nogacki podkreśla, że nie ma krótkiej drogi do odzyskania pieniędzy i przestrzega przed firmami które zapewniają szybką pomoc w tej sprawie. Już widzimy, że wiele porad, które jest udzielanych po jest obliczane na tym, żeby bardzo szybko skłonić ich do nawiązania umowy, coś im tam obiecać, wykonanie jakiegoś pierwszego posunięcia, które jest łatwe do wykonania. To czasami nawet nie są licencjonowane kancelaria prawne. No, atmosfera taka jak przy pozwach frankowych. Przemysław Kral, szef grupy Zonda Krypto wydał kolejne oświadczenie, w którym informuje m.in. o zwolnieniu pracowników z obowiązku pracy. Z treści dokumentu wynika, że przebywa on w Monako. Więcej piszemy o tym na Polskie Radio 24.pl. Wejście CBA do siedziby Ministerstwa Klimatu nie powinno mieć wpływu na głosowanie w sprawie wotum nieufności wobec szefowej resortu klimatu Pauliny Henning-Kloski. Tak uważa sama zainteresowana. Funkcjonariusze CBA na wniosek Prokuratury Europejskiej zażądali dokumentów dotyczących funkcjonowania i wdrażania programu Czyste Powietrze od 2021 roku. Paulina Henning-Kloska zapewnia, że ona i jej zespół robili wszystko, by naprawić program, który, jak zaznacza, dziś jest bezpieczny. Będę się bronić ile sił, też broniąc decyzji zespołu, który pracował nad poprawianiem tego programu. Natomiast ja bardzo chętnie w trakcie debaty nad wnioskiem o wotum przypomnę te wszystkie fakty, które są niewygodne dla moich poprzedników, a które na każdym etapie bronią zespół, który pracuje tu od początku 2024 roku. Paulina Henning-Kloska jest przekonana, że nie straci stanowiska. Do sejmowego głosowania w sprawie Wotum nieufności ma dojść jeszcze jeszcze w tym miesiącu. Zaliczany jest do największych tego typu wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej. W Katowicach rozpoczyna się dziś trzydniowy Europejski Kongres Gospodarczy. W organizowanym po raz osiemnasty spotkaniu wezmą udział politycy, przedstawiciele świata biznesu, a także nauki, samorządowcy czy dziennikarze. Hasło przewodnie EKG to siła dialogu, podkreśla prezes grupy PTWP i inicjator kongresu Wojciech Kuśpik. Po prostu tu warto przyjeżdżać, bo tu są dobre rozmowy, tu są rozmowy, z których wychodzi też konkretne potem projekty biznesowe. Organizatorzy spodziewają się ponad 15 tysięcy gości. Polskie Radio jest patronem tego wydarzenia. To mówią kwiecień, plecień, poprzeplata. Trochę zimy, trochę lata, więc i zima i lato dzisiaj będzie. Zima w wielu obszarach Polski. Minus 4 stopnie w Jeleniej Górze, minus 2 stopnie w Łodzi, minus 2 stopnie także na północy Wielkopolski i ostrzeżenie przed przymrozkami o poranku dla całego kraju. W ciągu dnia będzie już nieco lepiej, a nawet znacznie lepiej i znacznie pogodniej, bez opadów deszczu, więc sucho w całym kraju. Najwyższa temperatura to 17 stopni i tyle będzie w województwach zachodnich, między innymi na Pomorzu Zachodnim, w województwie lubuskim, rzecz jasna, a także w Wielkopolsce. Nieco chłodniej w centrum, 15-16 stopni, tyle na Kujawach i na Mazowszu i tyle ta, tak samo na Pomorzu Gdańskim i Pomorzu Środkowym. Na południu kraju 13 stopni, na wschodzie 13 i 14. Trzeba się cieszyć słońcem. Chociaż ja trochę tęsknię za zimą, prawdę mówiąc. Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Co słychać? No bardzo dobrze. Ja akurat za zimą nie tęsknię. <grym> no ale obaj tęsknimy za sportem, więc zaczynamy. Sport. A zaczynamy od piłki nożnej. Intermediolan awansował do finału Pucharu Włoch. W rewanżowym spotkaniu półfinałowym Inter wygrał z rewelacją sezonu KOMO 3-2. Do, do 60 minuty w barwach gospodarzy występował Piotr Zieliński i kiedy zszedł z boiska... To ze stanu 0-2 zrobiło się 3-2 dla Interu. Miejmy nadzieję, że to tylko przypadek. W pierwszym meczu padł bezbramkowy remis, awans a zatem Interu, a dzisiaj poznamy rywala finałowego drużyny z Mediolanu. Będzie to albo Atalanta Bergamo, albo Lazio Rzym. W pierwszym meczu padł remis 2 do dwóch. Teraz wracamy do problemów polskich sportowców, którzy czekają na należne im wynagrodzenie. Kryptowaluty i wielkie zamieszanie o wszystkim opowie Rafał Bała. Trwa batalia polskich olimpijczyków o odzyskanie należnych im nagród za sukcesy w niedawnych zimowych igrzyskach Medioland Cortina. Chodzi o środki obiecane przez giełdę kryptowalut, czyli Zonda Krypto. Ta firma od kilku tygodni ma potężne problemy i jest pod lupą prokuratury. Niewielka część naszych olimpijczyków, głównie tych, którzy mieli w tokenach równowartość mniejszych kwot za odległe miejsca, np. przykład saneczkarze, biatlonistki czy snowbordiska Aleksandra Król-Walas zdążyła już spieniężyć środki. Kto złożył dyspozycję jeszcze w marcu miał szansę na otrzymanie pieniędzy. Ciekawy jest przypadek saneczkarza Mateusza Sochowicza. On za ósme miejsce w drużynie miał dostać tokeny o wartości 1600 zł. Postanowił zagrać na giełdzie, zaryzykował i stracił. Ja ze względu na tą niską kwotę nie wziąłem jakby w wysokości pieniężnych, tylko wziąłem odpowiednich tego Team.pl w tokenach tylko i wyłącznie. W ogóle nie zrobiłem prób wypłaty. Liczyłem trochę na to, że ta giełda przetrwa po prostu jakby do igrzysk olimpijskich i że zablokują możliwość wypłaty w PLN-ach i po prostu jakby, że letnie igrzyska trochę podpompują wartość tego tokena, ale no nie zapowiada się na to. Także no straciłem teraz 60% wartości tych pieniędzy, także nie wiem, dostałem tokeny, 8 tokenów wartości 1600 zł, a teraz są nie wiem, warte no 700 zł, czy 600 zł, jakoś tak. Jakbym miał więcej złotych, nie wiem, tam powyżej 10 tysięcy złotych, to prawdopodobnie bym to no, wypłacił, a to 1600 zł, to po prostu jakby zrobiłem sobie z tego taki eksperyment no badawczy, który po prostu mi oba Dać jakby ruch tej giełdy. No i okazuje się, że mogłem wypłacać te pieniądze po prostu. Muszę, byłbym bogatszy o 1500 zł. Na pieniądze czekają wciąż m.in. Damian Żurek oraz wszyscy medaliści Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Władimir Siemirunny. Ich łączna strata to około miliona złotych. Ale Zonda Krypto wspiera nie tylko Olimpijczyków i Polski Komitet. Firma zaangażowała się też w piłkę nożną. Finansowała takie kluby jak Juventus Turyn i Atalanta Bergamo, a w Polskiej Lidze Raków Częstochowa, KS Katowice, Pogoń Szczecin i Lechie Gdańsk. Te pierwsze trzy właśnie wycofują się ze współpracy z giełdą kryptowalut, mówi rzecznik GKS-u Michał Kajzerek. Z uwagi na obecną sytuację z Krypto zainicjowaliśmy proces rozwiązywania umowy sponsorskiej i on będzie postępował stopniowo. Zależało nam przede wszystkim na zabezpieczeniu interesu klubu, dlatego to wszystko będzie się działo stopniowo i zmierzało do zakończenia współpracy. Ponad półtora roku trwała współpraca Zonda Krypto z Koszykarskim, klubem Dziki Warszawa. Dziś prezes stołecznej ekipy Michał Scholz poinformował nas o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 O dużym szczęściu mogą mówić przedstawiciele Polskiego Związku Kolarskiego, którzy otrzymali od Zonda Krypto pieniądze na start reprezentacji w Mistrzostwach Świata i Europy. Ale było to już kilka miesięcy temu. Teraz wyegzekwowanie należnych z tytułu umów środków od tej firmy może być już bardzo trudne. Reprezentant Polski w zapasach w stylu klasycznym, Maribek Salimow, zajął piąte miejsce w wadze do 63 kg podczas Mistrzostw Europy, które odbywają się w Tiranie. Pochodzący z Czeczenii zawodnik przegrał walkę o brąz z Ormianinem Karanem Aslanianinem 0 do 11, a o starcie Salimowa mówi wicemistrz olimpijski z Moskwy Andrzej no niestety Marłek Sremow nie podołał swojemu rywalowi, okazał się jeszcze za mocny. Mówię specjalnie jeszcze, ponieważ Marłek miał dosyć poważną kontuzję, trochę pauzował. To zresztą było widać w tych pierwszych pojedynkach, no ale okazał się jednak cały czas bardzo dobrej strony. To jest nasz medalista mistrzostwa Europy, więc miejmy nadzieję, że z niego będzie jeszcze pociecha, ale na tych mistrzostwach mu niestety jeszcze się nie udało. A mistrzostwa potrwają do niedzieli. Na koniec jeszcze tenis. Magda Linette awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Madrycie. W swoim pierwszym spotkaniu polska zawodniczka wygrała z amerykanką Robin Montgomery 6-4, 6-3. Mecz trwał godzinę i 27 minut. Z kolei Magdalena French od drugiej rundy rozpocznie zmagania, bo zajęła w głównej drabince miejsce Amerykankę, amerykanki Amandy Anisimowej, która wycofała się z rywalizacji z powodu kontuzji nadgarstka. Tobasz Kowalczyk, do usłyszenia za godzinę. Słyszymy się. 6.40 na zegarach punktualnie. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zlecenie Prokuratury Europejskiej weszli wczoraj do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Funkcjonariusze zażądali dokumentów dotyczących programu Czyste Powietrze. Unijny organ prowadzi w tej sprawie śledztwo w kierunku niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Te szczegóły rozwinie dla państwa Dagmara Kędzior. Szefowa resortu klimatu i środowiska twierdzi, że postępowanie w prokuraturze europejskiej trwa już od kilku miesięcy, a ministerstwo jest w stałym kontakcie z unijnym organem. Paulina Henrik-Kloska powiedziała też, że jej resort złożył wcześniej kilkaset zawiadomień do prokuratury dotyczących oszustw i nadużyć w programie. Dodała, że o specjalny nadzór nad postępowaniami poprosiła też prokuratora generalnego. Z uwagi między innymi na taką różnorodność, ale też rozdrobnienie spraw. Czasami sprawa jednostkowa e, wydaje się e, małej wagi, ale skala nadużyć w tym programie i liczba w naszej ocenie nieuczciwie zrealizowanych inwestycji była za duża, by pozostawić te postępowania bez specjalnego nadzoru ze strony prokuratora. Paulina Hennikloska powiedziała też, że jej resort nie ma nic w tej sprawie do ukrycia, a służby otrzymają wszystkie niezbędne dokumenty. Podkreśliła też, że gdy objęła urząd, jej resort ujawnił nadużycia w programie, które jej zdaniem wynikały ze zmian wprowadzonych m.in. w 2022 roku. To był po pierwsze lipiec 2022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 elementów termomodernizacji, bo wtedy, Szanowni Państwo, pojawiły się, i to mamy przeanalizowane już w zasadzie po wewnętrznych kontrolach, nagłe, duże wzrosty wykonania poszczególnych inwestycji. I tak na przykład wymiana okien wzrosła wtedy o 140%, ocieplenie dachu o 140. Szefowa resortu klimatu zadeklarowała też dalszą współpracę z organami ścigania. Te, jak wskazywał rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, głównie badają kwestie wprowadzenia samego programu oraz jego późniejszych zmian. Prokuratura Europejska, bardzo poważny organ śledczy, uznał, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa w tej sprawie. Dlatego poproszono o wsparcie agentów Centralnego Biura Korupcyjnego. Uciekajmy od spekulacji, że to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 Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy na największej w kraju giełdzie kryptowalut. Klienci skłaszają się do śledczych, informując o braku możliwości odzyskania środków i problemach z dostępem do swoich kont. Nadal nie wiadomo, czy olimpijczycy, którzy otrzymali od zonda kryptonagrody, będą mogli wypłacić swoje pieniądze. O tej giełdzie kryptowalut pojawiają się kolejne niepokojące informacje, o których teraz Mariusz Pieśniewski. Wielu polskich olimpijczyków, którzy dostali od Zonda Krypto nagrody po Igrzyskach we Włoszech stroni dziś od mediów. Wciąż liczą na wypłatę tych środków w tradycyjnej walucie. Pytany o sprawę prezes PKO Radosław Piesiewicz tak mówił o tym w poniedziałek. Z tego co wiem, to tokeny są na kontach naszych sportowców. Jednak ostatnie informacje mediów wskazują, że szef spółki wydał już polecenie do współpracowników o zwrot służbowych laptopów i zmienił część warunków współpracy. Prezes Zonda Krypto rozesłał pożegnalne oświadczenie. Napisał money.pl Sportowcy nie mają co liczyć na spłatę zobowiązania Zonda Krypto przez Skarb Państwa, mówi wiceminister sportu Piotr Borys. Nie może zapłacić. Za to powinien zapłacić pan Piesiewicz najlepiej z własnej, z własnej kieszeni. Dziś prokuratura regionalna w Katowicach ma przedstawić kolejne informacje prowadzonego w sprawie śledztwa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zonda Krypto to według marszałka Sejmu Włodzimierza Czerzastego temat na komisję śledczą. Czy ten pomysł może zyskać poparcie większości w Sejmie? Polityków w Izbie pytał o to Michał Fabisiak.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 Przecież dane dotyczące zonda krypto i tego, że ta firma jest w fatalnym stanie są znane od dwóch czy trzech miesięcy. W związku z tym komu zależało na tym, żeby nie doprowadzić do ustawy, która może ostrzec Polaków? Aby wniosek o powołanie Komisji Śledczej trafił do Sejmu potrzeba 46 posłów lub zgody prezydium. Włodzimierz Czarzasty nie ma wystarczającej liczby szabel w klubie Nowej Lewicy, aby złożyć go samodzielnie w Sejmie, a Koli.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 i będzie miała problem z tym, to wtedy można taką komisję śledczą powołać. Wydaje mi się, że i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i prokuratura będzie chciała działać. Mogłaby działać dużo wcześniej, bo było kilka zawiadomień, no ale ponieważ nie było ustawy, no to ponad 1200 takich wniosków było umarzanych. No właśnie między innymi dlatego, że tej ustawy nie było. Okazuje się jednak, że w samej koalicji obywatelskiej też są posłowie, którzy patrzą na propozycję marszałka przychylnym okiem. Nie można wykluczać żadnej opcji również komisji śledczej. Firma jest poza kontrolą. Firma, która powinna już od 1 stycznia mieć na pełen... To jest wynik absolutnie działań politycznych, głównie w obozu Prawa i Sprawiedliwości, więc jeżeli to wszystko nałożę na siebie, to tworzy się naprawdę ogromna przestrzeń do, do sprawdzania wszystkich wątków, również tych, które nie wykluczam, może wyjaśniać Komisja Śledcza w przyszłości, jeżeli taka decyzja zapadnie. To głosy wiceministra sportu Piotra Borysa, posła klubu KO. Opozycja zgadza się z marszałkiem, że to temat na komisję, ale zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka z Prawa i Sprawiedliwości nie w tej kadencji. W tym parlamencie Komisje Śledcze się skompromis więc to nie ma specjalnego sensu, ale tak, być może w przyszłym parlamencie trzeba się temu przejrzeć i na pewno tutaj Prawo i Sprawiedliwości nie ma w tej sprawie sobie nic do zarzucenia. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Donald Tusk no, próbuje wykorzystywać to do celów politycznych. O tym, czy komisja powstanie, na końcu i tak zdecydują liderzy koalicji rządowej lub po prostu jeden z nich, premier Donald Tusk. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak. Sprawę komentował także na naszej antenie ekspert do spraw marketingu politycznego, profesor Akademii WSB, Krystian Dudek, z którym rozmawiała Maria Furdyna. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że Zonda Krypto to materiał na komisję śledczą. Czy to jest dobry pomysł? Czy działania w ogóle komisji śledczej mają sens poza spektaklem medialnym? Ja myślę, że formuła komisji Śledczych już troszkę w Polsce się wyczerpała. Kiedyś komisje śledcze to były komisje, które w ogóle zmieniały krajobraz polityczny i były takim game changerem. Dzisiaj mam wrażenie, że po tym jak y, PiS y, został usunięty od władzy i byli przesłuchiwani wszyscy, licz, liczono na, na takie szybkie rozstrzygnięcia i w zasadzie niewiele się zdarzyło po tych komisjach. To prawda. I cały tak. ten spektakl z panem Ziobro, to ja myślę, że Polacy naprawdę już się znudzili i możemy sobie mówić, jasne, to, to jest taki, taki temat w tle, który się będzie dział. Natomiast A... mnie boli bardzo to, że w ogóle symbolika tego wydarzenia, że Centrum Olimpijskie w Polsce imienia Jana Pawła II ma dopięty przedrostek z krypto. To jest w ogóle dla mnie niepojęte. Czyli symbol Polski, Polaków, autorytet kultowy Jan Paweł II, święty jest zestawiony z organizacją, która, no co by nie było, najmniej chyba y, obecnie budzi zaufanie w kraju. A jak ta sprawa rezonuje w społeczeństwie? No bo mieliśmy dwie ustawy o kryptoaktywach. Dwa razy prezydent zawetował te ustawy. Teraz jak się pojawiły doniesienia właśnie odnośnie zonda krypto, no bo dru za drugim razem to ta ustawa została zawetowana w lutym. Premier wrócił do tej sprawy. Było w piątek głosowanie nad wetem tego wetu. Nie udało się odrzucić. Premier Donald Tusk mówił wprost o powiązaniach polityków Prawa i Sprawiedliwości Konfederacji z giełdą kryptowalut, że ma niepokojące doniesienia z ABW. Czy ta sprawa? Może zaszkodzić szeroko pojętej prawicy, bo to nie jest tylko Prawo i Sprawiedliwość, chyba nawet bardziej Konfederacja. Myślę, że nie bardzo może zaszkodzić, a to dlatego, że wyborcy prawicowi, to nawet nie wyborcy, to bardziej wyznawcy. Szczególnie PiS tutaj ma taką tradycję wychowywania sobie takich zwolenników. No Konfederacja mniej, ale na Konfederację głosują też osoby, które... No w żaden sposób nie są w stanie zagłosować na na przykład na koalicję obywatelską. napiszą są też już pogniewane, więc to niewiele zmieni. Społeczeństwo wydaje mi się, że nie bardzo rozumie o co chodzi, bo no musielibyśmy sobie powiedzieć wprost, ilu Polaków gra w ogóle i uczestniczy w rynku kryptowalut. Ludzie nie za bardzo rozumieją te mechanizmy, to jest nie do końca wyjaśnione. To jest jeszcze temat do ogrywania i kto go lepiej opowie, ten więcej punktów na tym zdobędzie i mocniej sk bardziej skorzysta. A właśnie kwestia zonda krypto i powiązania z PKOlem. Radosław Piesiewicz mówi, że nie zamierza zerwać umowy. To może no, sportowcy którzy mieli dostać nagrody za wyniki na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie, na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie, mają problemy z wypłatą tych środków, to może budzić jakieś, właśnie bardziej rezonować w społeczeństwie? Może, tak. Dlatego, że tutaj bardzo sprytnie jest wykorzystywany mechanizm przez zonda krypto posługiwanie się ambasadorami marki, czyli przyciągamy do siebie ludzi, którzy nawet niekoniecznie chcieliby być tak kojarzeni, no ale powiedzmy też szczerze, polscy sportowcy, którzy zdobywają medale na olimpiadzie, no nie są sowicie wynagradzani za to. Tak naprawdę to, jak wiemy, ile ich wyrzeczeń to kosztuje, jak słyszymy te wszystkie historie, jak oni trenują, wiele lat, ile to jest wyrzeczeń, to szczerze mówiąc, i później te doniesienia medialne, ile kto tam zarobił. Ja uważam, że dlaczego w ogóle Polski, nie wiem, złoty medalista olimpijski ma mieć, nie wiem, 4 tysiące. Niech ma 10 tysięcy, skoro to jest, niech ma 15 tysięcy tej emerytury. Yy, jakby nie jest to doceniane. W Ameryce medalista olimpijski to jest Bóg. A u nas to jest tak, że cieszymy się, ale niewiele za tym idzie. I to jest tak, jakby cieszy się tylko, miej satysfakcję sportową. I idąc dalej. Zwróć, moją uwagę to, że kluby piłkarskie zaczynają się wycofywać i to, to może społecznie faktycznie być taki mocny sygnał, bo, bo niejako sportowcy są tu wykorzystani do uwiarygodniania pewnych zjawisk pewnej organizacji, która ma no, no, no nieciekawe, bym powiedział, nieciekawą reputację, a co gorsza olimpijczycy myślę, że dlatego na razie wstrzymują się z szerszymi wypowiedziami, no bo mogą mieć prosty wniosek, jak coś powiem w kontrze, to w ogóle nie zobaczy tych pieniędzy, a dla nich te, te pieniądze się jednak liczą i oni na nie liczą również. Z ekspertem do spraw marketingu politycznego, profesorem Akademii WSB, Krystianem Dudkiem rozmawiała Maria Furdyna. 7 godzin rozmów i jest porozumienie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki uzgodnili, że Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działać w ramach partii, a jego członkowie zasilą Radę Ekspercką w PiS-ie. O szczegółach Sylwia Białek. Prezes partii Jarosław Kaczyński wyraził zgodę na działanie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Będzie to sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca, bo z jednej strony rzeczywiście jesteśmy formacją, która z natury rzeczy musi ścierać się w wyborach z tymi formacjami konfederackimi i to jest tak, że jesteśmy na to otwarci. Tutaj kandydatura na premiera, pana profesora Czarnka jest odpowiedzią właściwą. Natomiast jest też grupa ludzi, która dzisiaj oczekuje, w Polsce przede wszystkim efektywnie działającego rządu i oczekuje spokoju. Jarosław Kaczyński postawił jednak warunki. Po pierwsze stowarzyszenie będzie działać w ramach PiSu, po drugie członkowie zasilą Radę Ekspercką. Tą zasadniczą instytucją ma być ten zespół ekspertów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 Po oświadczeniu prezesa partii i byłego premiera w sieci zawrzało przeciwnicy Mateusza Morawieckiego nazywani maślarzami Tobiasz Bochański i Jacek Sasin napisali w mediach społecznościowych, że działalność stowarzyszenia zostaje zawieszona. Z takim stwierdzeniem nie zgodzili się zwolennicy byłego premiera z frakcji harcerzy. Krzysztof Szczucki i Michał Dworczyk podkreślali, że działalność stowarzyszenia nie tylko nie zostaje zawieszona, ale niebawem rzuci się w wir działań. Po tych komentarzach rzecznik partii Rafał Bochanek przekazał, że działalność stowarzyszenia i wszelka aktywność jego członków będzie koncentrowana się na inicjatywach w ramach Rady Eksperckiej, w strukturze partii, a nie obok. Dodał, że stowarzyszenie nie będzie przyjmowało w swoje szeregi kolejnych członków Prawa i Sprawiedliwości, w tym parlamentarzystów, nie będzie tworzyło struktur lokalnych, ani powoływało pełnomocników. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski uważa, że tę partię wygrał Mateusz Morawiecki. To Jarosław Kaczyński zrobił krok wstecz. Już nie mówi, że członkostwo w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego nie daje się pogodzić z członkostwem w Prawie i Sprawiedliwości. Dlaczego ten zwrot? Bo dzisiaj żadnej ze stron nie jest na rękę, żeby to polityczne mleko się wylało. Mateusz Morawiecki chce zakładać swoją partię, ale wiosną przyszłego roku, żeby mieć efekt nowości. Jarosław Kaczyński liczy na efekt czarnka, czyli żeby wzrosło poparcie dla PiSu, więc teraz awantura mu nie jest potrzebna. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że nigdy nie wierzył w spór wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem Mateusz Morawiecki tylko wzmacniał swoją pozycję w partii. Idą w szeregu, bo pójście w szeregu, jeżeli chodzi o PiS i o Morawieckiego, jest pewnie dla nich dobrą koncepcją. Więc nie wierzyłem w te rozmowy po bokach. Wierzyłem w to, że pan Morawiecki się lewaruje i lewaruje swoją pozycję i prawdę powiedziawszy na ten etap, na dziś, myślę, że miałem rację. Ale co będzie jutro, nie wiem. Szef Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, Krzysztof Paszek Ostrożnie podchodzi do porozumienia w Prawie i Sprawiedliwości. Polityk zwrócił uwagę, że w rozmowie Jarosława Kaczyńskiego z Morawieckim uczestniczył Adam Bielan. Zdaniem Krzysztofa Paszyka ten polityk zwykle wieści eskalacji konfliktu. I chociażby tylko dwa czynniki takie, które na pewno będą temu sprzyjać. Po pierwsze sondaże, które szorują po dnie absolutnie nie będą sprzyjały uspokojeniu sytuacji. a Po drugie no, nie bardzo widzę po tych ostatnich tygodniach, aby szło pogodzić Czanka z Morawieckim. To są już tak dwie rozbieżne wizje, że to jest chyba tylko pudrowanie rzeczywistości. Do stowarzyszenia założonego przez Mateusza Marawieckiego zapisało się kilkudziesięciu parlamentarzystów. Sylwia Białek polskie radio. Reklama Wiosenna wyprzedaż w Media Ekspert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 lat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0% Media Ekspert.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 promocja.